Stonoga. Mieszkała Stonoga pod Białą, bo tak się jej podobało. Raz przychodzi liścik mały do Stonogi, że proszona jest do Białej na pierogi. Ucieszyło to stonogę, więc ruszyła szybko w drogę. Nim zdążyła dojść do białej, nogi jej się poplątały. Lewa z prawą, przednia z tylną, każdej nodze bardzo pilno. Szósta zdążyć chce za siódmą, ale siódmej iść za trudno, no bo przed nią stoi ósma, która właśnie jakiś gusma. Chciała minąć jedenastą Poplątała się z piętnastą A ta znów z dwudziestą piątą Trzydziesta z dziewięćdziesiątą A druga z czterdziestą czwartą Choć wcale nie było warto Stanęła sto noga wśród drogi Rozplątać chce sobie nogi A w białej stygną pierogi Rozplątała pierwszą Drugą Z trzecią trwało bardzo długo Zanim doszła do trzydziestej Zapomniała o dwudziestej, przy czterdziestej już się krząta, no a gdzie jest pięćdziesiąta, sześćdziesiątą nogę deszta, prędzej, prędzej, a gdzie reszta? To wszystko tak długo trwało, że przez ten czas całą białą przemalowano na zielono, a do zielonej stonogi nie proszono.